Zaczynamy przedział rozmów. Dzień dobry panu. O, dzień dobry to pan. Taki elegancik. Nie, dzisiaj to nie ja. Jak to nie pan? No bo dzisiaj mam trochę inne wcielenie. No widzę, że wreszcie pan ten przetarty e, sztruk zamienił na garniturę, ale co się stało? O co chodzi? E, dzisiaj to e, pan premier funduje. W związku z tym, że y, mamy tak zwany projekt y, Euro, da, to mnie teraz zatrudnili jako kontrolera jakości. Teraz jeżdżę i sprawdzam, czy już jest wszystko na Euro zbudowane. A to, ale wie pan to, co to jest bardzo sprytne? To w ogóle tanie państwo. Do premier lata helikopterem, a pan pociągami zasuwa. Wie pan co? Y, miałem latać samolotem, ale prawda, tam, <śmiech> zabrakło jednego i. Mhm. No, no wie pan co, i pan ocenia jakość polskich kolei, to ja pan powiem wszystko, zresztą chyba pan sam wie dobrze, odjeździł pan ze mną tyle razy. Tylko, tylko, tylko, no wie pan, ja to muszę nagrywać, tak? Pan na, no ojej, tyle do CBA pójdzie, albo jakiś innych. No, nie, no ale wie pan, no i tak, tak, żeby tak pan, no całej prawdy to nie mówił, nie? Że ja pana znam na przykład? No, to powiedzmy, bo pan, potem jak to UEFA usłyszy, to nam zabiorą to euro, nie? No. Aha, no, no dobrze, no to włączaj pan to nagrywanie. Wie pan co, poczekaj pan, bo ja mam tu jeszcze na te, na te płyty DVD-magnetofonowe, to jest ta nowa technologia, no. to Dobrze, To z Winylu wyszliście. Nie, no wie pan co, to z Winylu to żeśmy wyszli, ale teraz wyszliśmy w ten, w ten, w ten, w ten, w ten, w ten, w strefę euro i teraz, a, zresztą. Dobra, no. Możemy zaczynać, proszę pana. No, dzień dobry panu, jesteśmy w pociągu relacji Szczecin-Warszawa. Dzień Z dobry. Nam jest jeden pasażer, tak, ale panu, chwileczkę, no proszę pana, no gdzie pan tu wyskakujesz, no. Przecież ja panu udzieliłem głosu. No przepraszam, ja tak... No, no co pan, tu jest pan, jest szarym pasażerem, tak. A to się nagrywa dalej? Tak, to się nagrywa, to się To jedyka. ja mogę pozdrowić kogoś? Nie, proszę pana, to nie jest Radio Maryja. Nie, co? Jakieś ze dupy trochę. No. Wyrażaj się pan. Jeszcze raz. Dzień dobry, jesteśmy w pociągu relacji Warszawa-Szczecin. Z nami jest jeden z pasażerów. Dzień dobry pan. Dzień dobry. Kulturalnie się pan przywitał. W związku z tym, że pan na pewno często podróżuje koleją. Tak. I zapewne pan kocha podróżować koleją. Wie, wie pan co? Znaczy, ja to jeżdżę z takim jednym człowiekiem, nie, się nie, nie, nie, nie, nie, no chwileczkę, pan kocha podróżować koleją, to nie było pytanie otwarte. Czy pan kocha podróżować koleją? Tak się mówi, proszę pana, jeszcze raz. Za, czyli pan kocha podróżować koleją, tak? No ja lubię, tylko jak się nie spóźniają. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie proszę pana. Ma pan powiedzieć, kocham podróżować koleją. A, kocham podróżować koleją. Bardzo dobrze, chce pan, żeby nam euro zabrali? Y nie. No to się pan wyraża ładnie o kolejach. Proszę mi powiedzieć, co pan najbardziej lubi w polskich kolejach państwowych? E, lubię, jak się nie spóźniają, jak nie ma tłoku. Nie, no to nie może, ale to nie może być tak prioratywnie, no gdzie nie spóźniają? W ogóle dopuszczamy taką możliwość, żeby się spóźniały, żeby tłok był? Nie, w ogóle lubię nie. w polskich kolejach to, że e, dziur nie ma w tych szynach jak na drogach. O nie, wie pan co? Bo tu mi pan w kompetencje kolegi z drugiego działu wchodzi. My się drogami nie zajmujemy. Nie może pan tak mówić. To co ja mam powiedzieć, że co ja lubię w polskich kolejach, no? Na przykład, jakby przyjechało dużo kibiców i by wszyscy mieli wsiąść do jednego pociągu, to myślisz, że pan sobie taki kibic z Anglii by sobie poradził? No nie, no. To tylko nasi umieją wyrywać te wszystkie barierki i inne takie. Cici z Anglii to jakieś chuchu, prudzin... Proszę Pana, się mówi wchodzić na pokład pociągu w alternatywny sposób. Aha. No, no to właśnie, no to, no, no, to przepraszam, to Pan samo oczernia teraz, mówiąc, że, żeby nie byli w stanie w ogóle. Proszę Pana, oni by nie byli w stanie, bo oni nie mają tak zaawansowanych nie drzwi w swoich pociągach, proszę Pana. A to my tak do przodu jesteśmy. Oczywiście, u nas trzeba wiedzieć, jak się drzwi obsługuje, prawda? Ewentualnie okno. Nie, to też się wytnie. E, dobrze. E, co pan jeszcze lubi w kolejach państwowych? Lubię zawsze miłą obsługę e, i, e, i lubię jeszcze darmowe przekąski, które serwują. No dobrze. A to jak pan ocenia e, posiłki w warsi? O wie pan, to, a to, to akurat to już. Jest można sraczki dostać od tego. Proszę pana, no jakiej sraczki? Chce pan naprawdę, żeby nam to euro zabrali. Wie pan, jak co będzie, jak to Platini usłyszy? Nie, nie wiem, czy tam oplatynowany jakiś facet będzie to słyszał, ale... No proszę pana, no nie można już tak w, ten, tak w żywe oczy do mikrofonu przecież. A ja w ogóle... Proszę pana, on wpiernicza ślimaki i żaby. To myśli pan, że po, jak po tym sraczki nie dostanie, to że po warsie dostanie? No. No dobrze, dobrze, ale w ogóle, ja chciałbym kogoś pozdrowić, to ja mogę teraz? A kogo chcesz pan pozdrawiać? Nie, ja chciałem pozdrowić Jaćkę, no, w radiu jestem. A kto to jest Jaćka? Żona moja, co? Mhm, to może pan powie, co żona myśli na temat kolei. Jaćka, to nie, ja jej nie wypuszczam dalej niż za zagrody, w ogóle taki łańcuch jej przygotowałem, do płota uwiązałem i ona tam... Kuchni może być, może krowy doić, ale dalej to nie, nie rusza się, żeby jakiegoś innego murzyna co nie złamała, zła, Proszę Pana, proszę Pana, nie dość, że wsią leci, to jeszcze rasista. I Pan chce euro organizować. Nie no, ja nie ch ja chcę tylko jeździć i się nie spóźniać, proszę Pana, bo w tym PKP to cały czas się tylko spóźniają te pociągi no i spóźniają, o! Pan mi nie pozwala wykonywać mojej pracy No dobrze, to już przeprowadźmy jeszcze modelową tą Ja już ze 173 pasażerem rozmawiam i żaden mi nie powiedział tego, co chciałem znaczy yy, nie powiedział mi szczerze co myśli no, to, to ja panu powiem co. to co pan chce usłyszeć to ja panu powiem, co myślę O. A widział pan kiedyś Polską kronikę filmową z czasów PRL-u. No proszę pana, to, to były piękne rzeczy, tak, pamiętam. I pamięta pan, jak tam się mówiło na temat kolei państwowych, na przykład? Hmm, Wieś pan. No, tak, w sumie trochę pamiętam. Czy miałbym coś takiego odtworzyć? Ale rzeczywiście, proszę bardzo, czas jest dla panu. No więc mi się bardzo koleje państwowe po podobają, ponieważ. Robotnicy w Pocie Czoła razem z kolejarzami zapewniają nam najlepszą jakość na Euro 2012, aby bezpiecznie dostarczyć kibiców z różnych bloków, nie tylko socjalistycznych, do naszych. Ale pan to odniesie do rzeczywistości nie. Że naszych kibiców. I tych z Unii Europejskiej, wszystkich, nie, nie, nawet nie tylko z Europy, proszę pana, bo będziemy mieć różnych zagranicznych gości, będzie obsługiwać o, tak, o, o. Bardzo ładnie, a na temat posiłków w Warsie, co pan myśli? Ach, proszę pana, to jest pierwsza klasa, ja tu do restauracji nie chodzę, tylko do Warsu jeżdżę i sobie po prostu, bo to jest lepsze i tańsze. Rozumiem, dobrze. A czy ma pan, czy znalazł pan jakieś wady w polskich kolejach państwo? Wie pan co, czasem się doszukuje jakichś wad ukrytych, ale mówiąc szczerze, no, mo, no może taka jedna malutka, że ci e, konduktorzy są zbyt uprzejmi i czasem tych, co, co nie mają biletów, pozwalają im jechać mimo to, że biletu nie mają. Zby, zbyt miłościwi są, o. Aha, czyli nie trzymają się przepisów, tak? Na rzecz dobra obywateli. Tak, tak no to pięknie, dobrze nareszcie nagrałem to co chciałem, Boże dziękuję Panu, jak ciężko jakąś obiektywną opinię w tym kraju uzyskać, proszę, proszę Pana, proszę Pana sami wiemy dobrze i tak co to znaczy, ale ja chciałbym, żeby Pan mnie teraz tak zabrał też na przelot samolotem albo helikopterem, ja też Panu nagram takie coś wie Pan co, wystarczy, że premier nagrywał proszę Pana co myśmy się tam nasłuchali o tych autostradach miał nagrywać na temat autostrad jak zaczął sobie przypominać kto jaką łapówę mu dał proszę pana, to myśmy mieli 3 godziny taśm jeszcze lato z nim leciał jak zaczął tą listę wyjął zobaczył kto ile kopert przysłał ja się go pytałem jak to jest możliwe że jeden mecz trzy reprezentacje kupiły. No to pro <głos> proszę pana, to w ogóle. No nie to u nas, euro to zawsze tak będzie, ale już mniejsza z tym. Ja, ja chciałem tylko za zauważyć tak ne, delikatnie, że e, pan premier to przede wszystkim po polskich drogach to nie jeździ. To ja nie wiem, jak on mógł robić te ankiety i sądy uliczne. Proszę pana, dobrze, że on po tych drogach nie jeździ, bo by jeszcze chłopak musiał Harakiri popełnić. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki. Przedział.niwki.net